Przy tej grze trzeba było poświęcać mniejsze korzyści, aby uzyskać większe. Toteż stosunek papiestwa do misji słowiańskiej był zmienny i najczęściej dyktowany aktualną koniunkturą polityczną. Tak więc Hadrian II poparł zamysły Cyryla i Metodego, bo w ten sposób wiązał z sobą tych Greków, co w momencie walki między kościołem rzymskim i greckim oraz w związku ze staraniami o pozyskanie dla Rzymu Bułgarii nie było bez znaczenia. Ani on jednak, ani jego następca nie podjęli kroków w celu uwolnienia i rehabilitacji uwięzionego metodego, jak długo nie wyjaśniło się, że państwo morawskie obroni swoje istnienie. Jan VIII, potępiwszy postępowanie biskupów bawarskich, Uchylił się wszakże od rozpatrzenia ich sporu z Metodym do końca, bo wstrzymywała go przed tym zależność materialna od Anno na Zarówno wreszcie Jan VIII, jak i Stefan V byli niechętni liturgii słowiańskiej, bo woleli łacińskich biskupów niemieckich, niż metodego i jego uczniów, którzy wywodzili się z Kościoła greckiego coraz bardziej uniezależniającego się od Rzymu i grożącego zupełnym oderwaniem się. Jeżeli więc nie papiestwu, to komu rzeczywiście zależało na misji wśród Słowian? Każdy wskaże przede wszystkim na samych misjonarzy, na Cyryla i Metodego. Nie byli oni zresztą wyjątkami. Takich żarliwców z całym oddaniem poświęcających się nawracaniu pogan było w ówczesnym świecie chrześcijańskim znacznie więcej. Dla nich naprawdę misja była sprawą najważniejszą, której nie wyrzekliby się dla żadnych innych korzyści. Pamiętajmy tylko, że nie przedstawiali oni sobą jeszcze żadnej siły. Byli narzędziem, a nie ręką. Nie oni zainicjowali misję morawską i nie byliby w stanie jej prowadzić, bez poparcia i opieki ze strony księcia. to też w książętach morawskich widzimy główną sprężynę misji. Rościsław I poczuł się niezadowolony ze zbyt powolnego przebiegu chrystianizacji Moraw. Zdał sobie sprawę, że choć duchowieństwo bawarskie rozpoczęło działalność misyjną wśród Słowian, to jednak prowadzi ją tak nieudolnie, że liczniejszych rzesz pozyskać nie może. Jeśli zwracał się do Bizancjum o misjonarzy, to niewątpliwie mogła mu już wtedy przyświecać myśl, aby w dalszej przyszłości zerwać zależność kościelną Moraw od niemieckiej hierarchii. Przede wszystkim jednak chodziło mu o kapłanów, którzy by potrafili dotrzeć do ludu. Dlatego tak silnie domagał się księży znających język słowiański. Także Świętopełk, choć na pozór jego polityka kościelna była inna, przykładał wielką wagę do chrystianizacji kraju. Jeśli nie popierał metodego i ostatecznie oświadczył się przeciw Gorazdowi, to przecież nie dlatego, że występował przeciw chrześcijaństwu. Wręcz przeciwnie. Jego poselstwo do papieża jego wahania, który z obrządków poprzeć, który z nich jest bardziej prawowierny, wskazują na to, że wiele uwagi poświęcał w sprawie chrystianizacji i szukał najlepszej drogi jej postępów. Pamiętajmy, że wypowiedział się nie tyle przeciw liturgii słowiańskiej, co przeciw pewnym odrębnościom w nauce kościoła greckiego, którym holdował już sam metody, a jeszcze bardziej jego uczniowie. O decyzji księcia przesądziły więc jego obawy, aby właśnie nie oderwać się od głównego nurtu chrześcijaństwa. Zrozumiałe jest też, że Świętopełk musiał na jakiś wybór się zdecydować. Nie mógł bowiem godzić się na dalszą rywalizację w jego państwie dwóch obrządków. Na rywalizację, która coraz bardziej przybierała charakter walki religijnej, i zamiast jedności w wierze mogła przynieść rozlam wyznaniowy wśród morawian. Te przesłanki, które przedtem skierowały Rościsława ku greckim mnichom, były już nie tak aktualne za czasów Świętopełka. Księża niemieccy wyzbyli się tymczasem obojętnego stosunku do działalności misyjnej, zmuszeni do aktywności groźbą greckiej konkurencji. Księża ci poza tym, choć z Niemiec pochodzili, to jednak nie reprezentowali już obcego niemieckiego ośrodka dyspozycji. Arcybiskupstwo morawskie, czyli niezależność organizacyjna kościoła na Morawach od episkopatu niemieckiego, stała się przecież faktem dokonanym. Piszemy to wszystko nie po to, żeby usprawiedliwiać decyzję świętopełka, być może nie najszczęśliwszą, ale by wykazać, że i dla tego księcia sukcesy misji wewnętrznej, to znaczy chrystianizacja podległego mu ludu, były sprawą bardzo istotną, której nie zaniedbywał ani nie lekceważył. Podobnie się działo i w innych państwach słowiańskich. Inicjatorami i głównymi opiekunami duchownych chrześcijańskich pracujących nad wykorzenieniem pogaństwa i upowszechnieniem nowej wiary, byli wszędzie miejscowi władcy, a nie żadne czynniki zewnętrzne. I odwrotnie, w tych przeważnie niewielkich i społecznie zacofanych paistewkach słowiańskich, w których książęta nie zamierzali podjąć działalności chrystianizacyjnej, a tylko sami przyjmowali chrzest ze względów politycznych, chrześcijaństwo nie czyniło żadnych prawie postępów. Tak właśnie było w połabskiej części Słowieńszczyzny, gdzie pogaństwo panowało aż do XII wieku, mimo że ziemie te weszły formalnie w skład różnych niemieckich diecezji już parę wieków wcześniej. Tak oto niewiele znaczyła misja, inspirowana tylko z zewnątrz. Skoro jednak tak było, skoro zgodzić się trzeba, że słowiańscy książęta najbardziej uporczywie i konsekwentnie pracowali nad wprowadzeniem chrześcijaństwa do swoich krajów, to nasuwa się zaraz następne pytanie. Dlaczego im na tym zależało? Dlaczego kolejno podejmowali walkę z pogaństwem morawscy Mojmirowice, czescy Przemyślidzi, polscy Piastowie, ruscy Rurykowicze? Czemu nie próbowano oprzeć budowy państw słowiańskich na starej rodzimej pogańskiej wieży? Rozmaite odpowiedzi dawano dotychczas na te pytania. Starsi spośród nas, a zapewne i wielu młodszych, słyszeli, że w decyzji przyjęcia chrztu przez Polskę i inne kraje słowiańskie dopatrywano się dawnej chęci zabezpieczenia się przed najazdami niemieckimi podejmowanymi pod hasłem szerzenia prawdziwej wiary. Czy to tłumaczenie jest słuszne i wystarczające? Stwierdziliśmy już, że różni książęta słowiańscy Rzeczywiście przyjmowali chrzest pod naciskiem ze względów zewnętrzno-politycznych, po to, by zapewnić swemu krajowi bezpieczeństwo. Uczynił tak i pierwszy książę Morawski Moimir. Nieco innego kierowało owymi czternastoma książątkami ochrzczonymi w 845 roku w Ratyzbonie. Podobnie postępowali jeszcze dwa wieki później niektórzy książęta polaps. Zauważmy jednak, że ci książęta ochrzczeni dla pozoru i spokoju nie podejmowali żadnych starań, by nową wiarę szerzyć w swych krajach. Tym, którzy im tę wiarę narzucili, także nie zależało przecież na nawracaniu ludu. Jeżeli by więc chodziło tylko o odsunięcie groźby najazdów niemieckich, to wystarczyłoby formalne przyjęcie chrztu przez słowieńskiego władcę. Istnieje poza tym druga trudność. Zagrożenie ze strony Niemiec mogłoby ostatecznie tłumaczyć chrystianizację najdalej na zachód wysuniętych ziem słowiańskich. Tych, które z zaborczością niemiecką stykali się bezpośrednio. A przecież nie tylko sąsiedzi Niemiec przyjęli chrześcijaństwo. W tym samym mniej więcej okresie, co książęta czescy i polscy wprowadził nową religię na Ruś Włodzimierz Kijowski, władca potężny, który do Niemiec miał daleko, a z drugim mocarstwem chrześcijańskim z Bizancjum toczył zwycięskie wojny. Nie musiał on chrztem dopiero zabezpieczać się przed groźbami. Miecz wystarczał mu w zupełności. A wiedzmy, że także Polska, w chwili gdy Mieszko I decydował się ochrzcić, nie graniczyła jeszcze bezpośrednio z Niemcami. I nie była bynajmniej obiektem najazdów. Biorąc to wszystko pod uwagę, musimy się zgodzić, że w poszczególnych wypadkach zagrożenie zewnętrzne mogło przyspieszyć decyzję tego lub innego księcia. Nie ono było jednak główną przyczyną upadku pogaństwa słowiańskiego i przyjęcia chrześcijaństwa przez wszystkie państwa słowiańskie. Znajomość praw rządzących historią społeczeństw wskazuje, że przyczyny tak ważnej odmiany szukać należy raczej w stosunkach wewnętrznych ówczesnych państw słowiańskich. Przekonanie o tym stało się w nauce polskiej powszechne już od kilkunastu lat. Uznanie zyskała też teza, że chrześcijaństwo w swej czyto katolickiej czy prawosławnej formie, było wśród znanych w Europie religii szczególnie przystosowane do panującego w średniowieczu ustroju feudalnego. Nie trudno bowiem stwierdzić, że średniowieczne instytucje kościelne były ściśle powiązane z panami feudalnymi, a same też, jako właściciele wielkich dóbr ziemskich, w których pracowali poddani chłopi, uczestniczyły w wyzysku feudalnym. Nauka chrześcijańska nakazująca krzywdy znosić pokornie i oczekiwać sprawiedliwości dopiero po śmierci na tamtym świecie wychowywała także masy w posłuszeństwie, starała się powstrzymać je od buntu i w tym sensie chroniła istniejący porządek społeczny. Ponieważ zaś jednocześnie utrzymywał się do niedawna w nauce tradycyjny pogląd, Jakoby pogaństwo słowiańskie przez wszystkie wieki swego istnienia było religią przystosowaną jedynie do potrzeb prymitywnego społeczeństwa czasów wspólnoty pierwotnej, to znaczy społeczeństwa nieznającego jeszcze przeciwieństw klasowych, mógł się nasuwać wniosek, że wprowadzenie chrześcijaństwa w krajach słowiańskich było dziełem tworzącej się w nich klasy feudalów która potrzebowała religii pomagającej utrzymywać wyzyskiwanych chłopów w posłuszeństwie i uzasadniającej istnienie ustroju klasowego wolą Bożą. Chociaż ta próba wytłumaczenia przyczyn zwrócenia się państw słowiańskich ku chrześcijaństwu stanowiła wielki postęp w porównaniu z jeszcze dawniejszymi, bardzo nieraz naiwnymi wyjaśnieniami, to jednak i ona nie wydaje się już dziś zadowalająca. Przede wszystkim opiera się ona na błędnej przesłance, jakoby pogaństwo nie dawało się pogodzić ze społeczeństwem klasowym. Tymczasem treść wierzeń pogańskich przechodziła ciągłą ewolucję i dostosowywała się do zmian zachodzących w strukturze społecznej. Funkcje społeczne każdej religii, zmieniają się zresztą w zależności od panującego ustroju. Pogaństwo ludów śródziemnomorskich zrodziło się w społeczeństwie przedklasowym. Potem jednak przez wiele wieków służyło znakomicie państwom opartym na niewolnictwie. Pogaństwo słowiańskie w późniejszych fazach stało się również religią społeczeństwa klasowego i rozwijało się pod wpływem wymagań, jakie stwarzał ustrój wczesnofeudalny. Wskazywali na to kilkakrotnie w ostatnich latach tak wybitni znawcy epoki jak Juliusz Bardach i Aleksander Gieisztor. Potwierdzają ich sugestie dalsze badania przedchrześcijańskich wierzeń. Ze spostrzeżeń tych należy więc wysnuć odpowiednie wnioski także przy rozpatrywaniu przyczyn odejścia Słowian od rodzimych wierzeń. Po drugie... Budzi zastrzeżenia pogląd przypisujący wielmożom słowiańskim IX-X wieku świadomość roli społecznej, którą religia chrześcijańska i Kościół miały dopiero w przyszłości odegrać. Pamiętajmy, że nauka kościołów chrześcijańskich nigdy nie występowała z jawną zachętą do wyzysku. Jej podstawą była Ewangelia, wysuwająca teorię równości wszystkich ludzi i nieszczędząca ostrych słów bogaczą. Doktryna średniowiecznego Kościoła potępiała nawet zysk osiągnięty bez pracy. Dopiero dłuższa obserwacja pozwalała przekonać się, że mimo to Kościół praktycznie nie sprzeciwiał się wyzyskowi i nawet opierał na nim własny byt materialny. Spojrzenia zaś z perspektywy wieków trzeba było by dostrzec, że i nauka chrześcijańska pośrednio broniła ustroju feudalnego. Mogło się to stać w XVIII-XIX wieku zrozumiałe dla wybitnych myślicieli. Mogły to intuicyjnie wyczuwać nieliczne jednostki w czasach szczytowego rozwoju feudalizmu. Nieprawdopodobna jest jednak tak dojrzała ocena perspektyw historycznych przez ludzi społeczeństwa wczesnofeudalnego, Żyjących przy tym w kraju pogańskim i znających chrześcijaństwo bardzo powierzchownie. Po trzecie, można wątpić, czy możni słowiańscy IX-X wieku poszukiwali już świadomie religii, która by była pomocna w utrzymywaniu poddanych chłopów w posłuszeństwie. W krajach słowiańskich wytworzyły się wówczas dopiero skromne zalążki ustroju feudalnego. Przeważającą liczebnie część ludu stanowili jeszcze ludzie wolni. Mające się później wytworzyć stosunki poddaństwa były rezultatem działania nieznanych i nierozumianych przez współczesnych praw ekonomicznych, nie zaś świadomego, chytrze wypracowanego i obliczonego na pokolenia planu przedstawicieli rodzącej się dopiero klasy feudalnej. Po czwarte wreszcie. Źródła nie wskazują bynajmniej, by zmiana religii następowała w środowisku możnowadczym szczególnie łatwo. Opór możnych opóźniał nieraz nawet decyzję samego księcia, jak o tym poucza przykład Rusi. Gdy mianowicie księżna kijowska Olga przyjęła w 955 roku chrzest w Bizancjum, a następnie usiłowała skłonić do tego samego swego syna, księcia Światosława, ten... Chociaż także przychylny chrześcijaństwu, namową nie uległ, bojąc się konfliktu z najbliższym otoczeniem. Cóż na to powiedziałaby moja drużyna? Mawiał. A i Włodzimierz Wielki, który ostatecznie w 988 roku wprowadził na Ruś chrześcijaństwo jako religię państwową, odwlekał ten krok do chwili sposobnej, ważąc, czy przedwczesna decyzja, nie natrafi na sprzeciwy możnych. A przecież na Rusi od dłuższego już czasu przebywali chrześcijanie, podczas gdy na ziemiach polskich w chwili chrztu Mieszka I pewnych wpływów chrześcijaństwa można by się doszukiwać jedynie w Krakowie, nie należącym wtedy jeszcze do państwa Piastów. Brakiem dawniejszych badań było też niedocenianie faktu, że ludzie średniowiecza, nie tylko chrześcijanie, byli ludźmi religijnymi, to znaczy wierzącymi w istnienie sił wyższych, jednego lub wielu bogów. Nie można zatem przypisywać im sposobu myślenia zasadniczo obcego człowiekowi religijnemu, który przecież nie wybiera sobie systemu wierzeń, kierując się wyłącznie doraźnymi interesami. Nie chcemy oczywiście twierdzić, że przyjęcie i rozpowszechnianie chrześcijaństwa przez książąt słowiańskich było wynikiem ich głębokiego przekonania, że ta nowa wiara jest jedyną prawdziwą religią. Takie tłumaczenie byłoby znów naiwne. Inne są motywy postępowania apostołów, a inne królów. Decyzje książąt musiały mieć na widoku jakieś wewnętrzne cele, polityczne czy społeczne. To jest niewątpliwe. Aby jednak je odtworzyć, trzeba pojąć sposób myślenia tych ludzi ukształtowany przez określony, pogański, a więc religijny, światopogląd. Pamiętając o tym, przyjrzyjmy się teraz polityce religijnej wspomnianego już księcia kijowskiego, Włodzimierza Wielkiego. Postępowanie jego przed wprowadzeniem chrześcijaństwa powinno nam wiele wyjaśnić. Wiemy, że Włodzimierz, który stał się władcą rozległego państwa obejmującego różne słowiańskie i niesłowiańskie plemiona, usiłował dokonać w początkach swego panowania reformy pogaństwa. Kronikarz tak o tym opowiada. I począł Włodzimierz panować sam jeden w Kijowie. I postawił na wzgórzu zewnątrz dworu balwany Peruna Drewnianego, głowa jego srebrna, a wąs w złoty, i Horsa, Daszboga, i Stryboga, i Smarogla, i Mokosza. Składano im żertwy, mianując ich bogami. A następnie. Włodzimierz wtedy posadził Dobrynię, wuja swego, w Nowogrodzie. I przyszedłszy Dobrynia do Nowogrodu, postawił Peruna balwana nad rzeką wołchowem. Kładali mu nowogrodzianie, żertwy jako bogu. Co to wszystko znaczy? Pamiętajmy, że jednoczące się państwa słowiańskie nie miały jednego wspólnego kultu, lecz każda ich część składowa, każde plemię czciło osobnych bogów. Książę Kijowski próbował więc kulty te ujednolicić, stworzyć religię państwową. W tym celu zgromadził przed swym dworem w Kijowie posągi bóstw czczonych dotąd w różnych częściach państwa, a nad nimi przełożył jako naczelne bóstwo własnego boga Peruna. Co więcej, kazał oddawać cześć Perunowi jako bóstwu opiekuńczemu całego państwa, także w tych dzielnicach kraju, gdzie był on dotychczas nieznany. Jak wynika z przytoczonych słów kroniki, Nowogród wraz z namiestnikiem książęcym otrzymał równocześnie nowego Boga. Reforma ta przeprowadzana przez władzę państwową miała na celu przezwyciężenie odrębności dzielnicowych w zakresie kultu i stworzenie jednolitego kultu państwowego. Charakteryzując w rozdziale pierwszym rozwój słowiańskiego pogaństwa wskazywaliśmy że łączenie się drobniejszych organizacji politycznych w duże państwa stwarzało potrzebę takiego kultu. Potrzebę tę mogła zaspokoić całkowicie nowa religia. Ale mógł wystarczyć również odpowiednio przekształcony kult rodziny. Tę drugą drogę obrał właśnie początkowo Włodzimierz, starając się przyspieszyć ewolucję kultu w odpowiadającym państwu kierunku. Chodziło tu, o przyzwyczajenie ludu całego kraju do Peruna, Boga Zwycięskiego Księcia, a więc Boga Najpotężniejszego pośród bóstw ruskich. Cześć i bojaźń tego samego Boga miały przyczynić się do ściślejszego związania poszczególnych ziem różniących się tradycjami i wierzeniami z kijowskim centrum państwa i władzą książęcą. Reforma włodzimierza nie przyniosła zamierzonych rezultatów, nie pociągnęła za sobą ludu. Dlaczego? Nie wiemy tego, możemy się tylko próbować domyślić. A więc sądzić można, że Bóg Księcia nie był dla ogółu jego poddanych dość atrakcyjny. Że nie rozumiano, dlaczego miałby On, zrobiony z drzewa tak jak inne bogi, być kimś wyższym i lepszym niż bóstwa lokalne. Wśród plemion od niedawna dopiero podległych władzy Włodzimierza, Bóg Kijowski mógł budzić nawet niechęć jako ten, który przyczynił się do ich klęski i spowodował narzucenie im władzy wielkoksiążęcej. Największą jednak słabością państwowego kultu pogańskiego na Rusi był chyba brak silnej i szeroko rozbudowanej organizacji kultowej. Aby osłabić stare tradycje i zapoczątkować nowe, nie mógł wystarczyć rozkaz książęcy ani postawienie w kilku punktach kraju posągów Peruna. Trzeba by na to systematycznej propagandy jakiegoś pogańskiego odpowiednika misji chrześcijańskich. Do tego zaś niezbędna była organizacja kapłańska i pewien zasób doświadczenia, czego nie można było stworzyć z roku na rok. Być może, że z biegiem czasu wszystko to powstałoby w sposób naturalny. Dla książąt jedność religijna państwa była jednak problemem palącym. Nie mieli ochoty czekać na niepewne rezultaty samorzutnego rozwoju pojęć religijnych i społeczeństwa. Toteż Włodzimierz porzucił swą pierwotną koncepcję i zaczął rozglądać się za gotową religią, która w szybszym tempie dałaby się zaszczepić w kraju. Rętnie przeprowadzał rozmowy na te tematy z przebywającymi u niego poselstwami obcych państw i sam wysyłał ludzi za granicę, aby przyjrzeli się tamtejszym obrzędom. W interesujący sposób, nie szczędząc szczegółów anegdotycznych, opowiada o tej fazie przygotowań księcia do zmiany wiary cytowany już kronikarz ruski: Przyszli Bułgarowie wiary mahometańskiej, mówiąc, Oto, książę, jesteś mądry i roztropny, a nie znasz zakonu. Przyjm zakon nasz i oddaj pokłon Mahometowi. I rzekł Włodzimierz, jaka jest wiara wasza? Oni rzekli: wierzymy w Boga, a Mahomet nas naucza obrzezać członki wstydliwe i świniny nie jeść, wina nie pić, a po śmierci przetecznić się z niewiastami. Tutaj także należy oddawać się wszelkim przeteczeństwom. Jeśli bowiem kto jest biedny na tym świecie, będzie nim i na tamtym. I inne jeszcze rzeczy prawili, o których wstyd pisać. Włodzimierz jednak słuchał ich, albowiem sam lubił niewiasty i mnogie przeteczeństwa. Słuchał ich z upodobaniem. Było mu tylko niemiłe obrzezanie członków i niejadanie świniny. A o piciu wręcz odpowiedział Pijcie to, Rusi, wesele. Bez tego się obejść nie możemy. Potem zaś przyszli Niemcy z Rzymu, mówiąc Przyszliśmy posłani od papieża. I rzekli mu Papież tak ci kazał powiedzieć. Ziemia twoja jako i ziemia nasza, a wiara wasza nie jest jak nasza. Wiara bowiem nasza jest światłem. Kłaniamy się Bogu, który stworzył niebo i ziemię, księżyc i wszelkie stworzenie. A bogowie wasi są drzewem. Włodzimierz zaś rzekł, jakie jest wasze przykazanie? Oni zaś rzekli, poszczenie według sił, czy kto pije, czy je, wszystko dla chwały Bożej, mówi nauczyciel nasz, Maweł. Rzekł więc Włodzimierz Niemcom, idźcie precz, ojcowie bowiem nasi tego nie przyjęli. Usłyszawszy o tym, przyszli Żydzi hazarscy i rzekli, słyszeliśmy, że przychodzili Bułgarzy i chrześcijanie, a każdy uczył Ciebie swojej wiary. Otóż chrześcijanie wierzą w Tego, którego myśmy ukrzyżowali a my wierzymy w jedynego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. I spytał Włodzimierz, jakie są wasze prawa? Odpowiedzieli mu, poddać się obrzezaniu, nie jeść świniny ani dziczyzny, święcić sobotę. A on spytał jeszcze, a gdzie jest wasza ziemia? Oni zajrzekli, w Jerozolimie. Rozgniewał się Bóg na ojców naszych, i rozproszył nas po wielu krajach za grzechy nasze, a ziemię naszą oddał chrześcijanom.